wszystkich, witamy wszystkich bardzo serdecznie, 9 grudnia, oczywiście ta sama ekipa, Mateusz, Łukasz i Piotr. Dzień Hecho. dobry. Dzień Hecho. dobry. Hecho. Dlaczego Łukasz to zawsze na sam koniec? się tak Bo... Bo to nieśmiały chłopak jest. A poza tym, wiadomo, kapitan zawsze schodził ostatni. O, o, to może coś prowadzić. <laughs> <laughs> Okej, okay, mnie większość, panowie, Uncharted, nowy, na horyzoncie. Co wy na to? Epic Queen. Ale czemu? No bo nowy Uncharted. Ja jestem pewien... Na pustyni. Oba... Ja jestem pewien... Of... Obaw, tak wam powiem szczerze, czy to nie, nie za szybko. Jak za szybko? No, dwa lata, proszę mamy mieć premier w przyszłym roku na koniec. Są no to tak samo jak między jedynką a przerwa, więc. Moim zdaniem to jest troszkę za szybko. Oni mogliby zrobić w międzyczasie jaką, jakąś jeszcze inną gierkę i dopiero potem wrócić. Tak dać odpocząć. Nie, dać po prostu graczom odpocząć jeszcze z, z dwa lata i wypuścić nim No jak chyba się wiecie... pogrzało? Że to większość ludzi by już zapomniała, że cokolwiek koncerty to było. O, i myślę, że by nie zapomnieli no a wręcz przeciwnie. A wręcz przeciw, mówię, że jeszcze dwa lata. A wręcz, przeciwnie, no, a wręcz przeciwnie, by byli tak nagrzani, jak, jak, jak niektórzy na Gran Turismo, czy na Shenmio. Także, także tutaj myślę, Acha. że... Mówię no, no, serio, no po prostu moim zdaniem to w, w trzecia część już będzie troszkę, troszkę lipna. Czyli Tomek, ty chcę, chciałbyś, żeby Uncharted się pokazywał z taką częstotliwością, co Gran Turismo? Nie, chciałem po prostu, żeby te pierwsze dwie części... Tak, pierwsza część była super, no nie? druga część już dla mnie była troszkę za bardzo za bardzo jakby to powiedzieć nudna. Już nie było tego, co przy pierwszej, przy pierwszej jasne, jasne była film, afilmowa to, to, to wszystko się przyjemnie grało, ale momentami już miałem te, tej, tej gry serdecznie dość, także tu już ten już, już, już to mnie troszkę nudził i obawiam się, że przy trzeciej części będzie jeszcze gorzej. Bo ja no, się powie... tylko zastanawiam, co zrobił słabo to. Drake się zrobił super ekstra bohaterem, który przeżywa niezliczone przygody na całym świecie. No nie? No, jaka No, już takie trochę niesmaczne się to robi. No, a, czyli jednak, czyli macie jakieś tam obiekcje co do nowej części Uncharted? Nie, mi się Uncharted bardzo podoba. I Ale ja nie i mówię, jakoś... że mi się nie podoba. Mi też się podoba, tylko po prostu uważam, że ta trzecia część zostaje zapowiedziana za szybko. Nie, nie zostaje zapowiedziana za szybko. Mylisz się, mylisz pojęcia w ogóle i wejdź stąd. Nie, Ale nie, po trzecią być ostatnią. <laughs> Jezus, Maria. Ktoś teraz powiedział? Chyba na PlayStation 3. Nie, na no co wymyślał? Będzie przyszło. Będę dawali Uncharted do Happy Mealów. Jak to co? Uncharted w Kosmosie. A czemu nie? Anca Uncharted w Oceanie nie wiem. No był przecież koncept Uncharted Atlantis. No. Co się dzieje? To jest ciekawych miejsc na świecie, gdzie można dać Uncharted. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie można byłoby dać Uncharted. No dokładnie. Zawsze coś tam wymyślał dlatego ja się obawiam o tą serię. Było Tylko fajnie, tutaj, ale. Wiecie, tryb kooperacji ma być w samej historii rozgrywce. A te no, elementy bo... kinowe mają zostać przeniesione także do multiplayer. Tak podaje przynajmniej blok Sony US. Myślałem, że blok konsolowy z Ale blok Sony kłamie. Tak, tak konsolowy jest najczęstniejszym źródłem informacji w sieci. No, no. Pff, oczywiście, że tak. No, Piotrze, coś jeszcze? Chcesz dodać? Znaczy, no, nie, nie wiem, mi się po prostu wydaje, że narzekacie i tyle, bo nie wiem, no jakoś Znając po prostu to, co potrafi zrobić Naughty Dog, to byłbym naprawdę zdziwiony, gdyby ta gra była jakaś spierdzielona czy wypluta za szybko. Ja podejrzewałem, że oni mają podobną sytuację, jak ma na przykład Team Ico i cała reszta, że to oni decydują, kiedy mają wydać grę, a nie Sony to decyduje, bo żeby to zależało od Sony, to pewnie była produkcja seryjna, tak jak z Nintendo Speedami, że co pół roku albo co rok i tyle, a podejrzewałem, że oni po prostu siedzą, stwierdzili, że wyrobimy się do tego i tego czasu i możemy już pokazać ten projekt. Tak, tylko że ja się boję, że oni zostaną z tym do końca życia i nic, nic nowego nie będą robić. Nic innego. No, to tak Takie powiem. same obawy były, jak robili Crash'a, że też niby już nic innego nie zrobił, a tu proszę, o, wyszło, Uncharted też liczne. No i teraz się Uncharted będą trzymać, bo to jest złota kura, która odnosi no, złote jaja i obawiam się, że nie, już się, no, nie, nie doczekamy innych ich kontynuacji innych Nie, e, przesadzasz. Nie przesadzam, zobaczysz, jak będzie. Odsłuchasz tego showcastu za kilka lat i zobaczysz. O tak, będzie. Tomaszu Doktorski, Wielki Proroku z Kryształową Kulą, przepraszam. Yes, Master. No. Przepraszam Cię na łamę gazety. Nawet no jak Michael Pachter. Pachter. No właśnie, to jest fajna taka robota. Ja, ja się tym chyba muszę zająć. Będę przepowiadał przyszłość gotową widzę, że komentarz nie było dobra, to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa Broken Sword 2 trafi na iPhoney, iPady iPody, iPhoney i te inne ojejku. od Apple'a dlaczego ojejku? Mi to się właśnie podoba, ponieważ jak wiemy w przygodówki, na których się wychowałem dzisiaj nie są już tak popularne, a właśnie dotykowe ekrany nadają się idealnie do tego celu i się cieszę, że ten gatunek jakoś może przezywa, a przeżywać długie swoje życie na właśnie Macie, takich sprzętach. Pi pierwszych, m, pierwszy blok transport chyba był nawet na i, I coś tam maszynach i kosztował 5 dolarów. To ten, nie wiem, może z 10, 15... Ale 10. Ostatnio pojawiła się promocja i już był chyba za do rana, 29 chyba. Z nie wiem, ale trochę odnowili tutaj tą grafikę. Przynajmniej na tych takich obrazkach z twarzami. Gdzie o dialogi. nie no Tak jak mówię, mi się ten pomysł w odświeżanie takich właśnie starych tych przygodówek point and click podoba i ja jestem na tak, nie wiem, co pozostali. Łukasz, Piotr? A I odnawiajcie tak... jak chcecie, więcej po prostu kasy z tego będzie i tyle. Znaczy I no tak... okej, okay, klasyki, klasyki jak najbardziej okej okay, w nowych wersjach tym bardziej, także no ja, ja jestem na tak, mimo że żadnego i sprzętu nie mam i jakoś nie Ale wiem. Ale masz to no, no to i da to też może tam się połaszczą na te galaksy, no, nie byś, co coś tam. A ja jestem na tak. Mimo, że nie ma żadnych aj, aj, aj, Ale jestem na tak. No to sympatycznie. Dobra, to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa o łarchawku a raczej o jego kontynuacji, czyli starhawk Nie wiadomo jeszcze nic o grze, nie wiadomo czy powstaje, ale sieć sklepów Game już wie, że Starhawk zadebiutuje na rynku 4 lutego. Nie wiem, czy okażecie tą, tą, tą grę Warcraft, to jest ta gra, w na PlayStation są debilne pucharki, które zdobyć mogą tylko najbardziej wytrwali, wytrwali gracze. Ha, ja kojarzę, a nie mam PlayStation. No, o, to już coś. A no. No, no czyli to... taka multiplayerowa -ta asieczka. Wiele uważa, że to jest jedna z najlepszych gier na PlayStation 3 tego typu. Także pewnie się na strachawka rzucą. To może to jest ta, ta, taka, taka tajna gra. Ony na Spike wideo coś. Tam. No to był wtedy już, przecież to o ten tytuł chodziło. Też nikt nie mówi, że nie mogą mieć kilku tajnych gier. No. Grantowizmo 6! O! O, Premiera tak. już jutro <grymna> I co i będzie się różniło od piątki tym, że będzie miało zniszczenie na płycie? No nie, no wszystkie patrzę. <grymna> Nie, bo z drogą, że drzewa będą wyglądać ładnie. O właśnie, a jak nie, jest z drzewami? To, to nie jest gra o drzewach, więc nie, nie rozmawiamy o drzewach. To nie jest gra o drzewach, to nie jest gra o ludziach, którzy są na widowni, tu chodzi o to, o samochody i jak się nimi jeździ, a nie będę narzekanie. Tak. To, to nie jest, jest w AD. To jest gra o samochodach premium, a nie tych zwykłych. Też racja, no ale sieknij mi jeszcze raz. Jeszcze raz mi przywal, ty cholerny żołnierzu, to ci zrobię z... Nieważne. Tak, oczywiście Piotek. znowu gra. To jest Brotherhooda dla odmiany tym razem? Eee, subcie. Dobra, to w takim razie, jak już, jest, już jesteśmy w temacie nie Brotherhooda, tylko Gran Turismo, to mamy takiego newska, że Gran Turismo 5 trafi na PC-a. Piotrze, no, Piotrze co, co na ten temat? A to nie trafi, nie trafi ten, nie trafi cała gra, tylko trafi bez. Spek. chciałem powiedzieć, to potem, dobra, zapaliłeś. No tak, bo się znowu swoją, swoją to swoje techniki z faktu, że o, trafi tak, na PC-a. Tak, no, tylko częściowo. No. No, to jest od najlepszych. Także trafi tylko jeden tryb bez spec. Tak, Piotrze? Tak, spec chyba to się spec, czyta. SPEC spec. Ja, ja czytam po polsku spec. Spec od typu B. Tak. No i ten typ pozwala na zarządzanie kierowcami i tam i tym wyścigami i tak dalej i będzie to działało w przeglądarce z tego co wyczytuję. Mm, e... I to nie jest żaden news, ponieważ to było wiadomo już na dawno przed premierą. Ale tu jest z tym newsem to, co powiedział Gazunori, tak, czyli zaraz na początku przyszłego roku przepraszamy, że musicie tak długo czekać. Tak, to jest to tak odpowiedział na pytanie odnośnie premiery. Kiedy będzie taka możliwość, odpowiedział. Za, że długo poczekam. Długo czekać, no. A ja przewiduję, no, Że to się nie pojawi na początku przyszłego roku. <śmiech> <śmiech> <śmiech> może Dlaczego będzie 2012. Że, A tak się coś czuję, na że na wszystko wydawali wszystko w terminie, to... W końcu musi, musi mieć jakąś obsługę, bo to nie nasz, się tak. Nie no jasne, przecież Grand Tourism 5 wyszło tak wcześnie, że nikt się tego nie spodziewał, no. Nawet no, przed czasem, nie? No i koniec że listopada, moja... kto pomyślał. No i tak, to tyle o Grand Tyle o Grand Tourismu. Jakoś śpiący dzisiaj wszyscy są na te. Ale Grand Tourism to to zgromadzenia o samochodach, a nikt nie powiedział, że ma wyjść wtedy, kiedy ma wyjść. No tak, niewątpliwie. No. Okej, okay, przechodzimy w takim razie do ostatniego newsa. Tutaj Łukasz dzisiaj ładnie napisał newsa o nowym rezydencie. Dał tam kilka obrazków. A tutaj jest informacja, że w tym rezydencie można nie, będzie... w tym. Nie, w, tym. w tamtym. Będzie... Mo... No, Mercedes, tak? Będzie, tak no można, no będzie można chodzić i strzelać. no oczywiście o, mój, o tej Boże, wersji 3DS-a. No tak to, to no podobno, podobno 3DS ma taką moc, że po prostu uciągnie jednoczesne zachodzenie i, I publikowane skrypty. I to ja muszę iść do kościoła, po prostu za dość uczynienie, bo to, to, ale to już świata się zbliża. Po, powracają cyferki. Napisali, że Merceriness jest skończone w 70%. I Aha. już można chodzić i strzelać. Kurde, co będzie przed sobie. A... Nie no ale nie wiem, wygraliście w piątkę? Graliście. Niestety tak. I jak by tam wam się grało? Kiepsko. Ale do to ze względu na to, że się właśnie nie dało strzelać i chodzić? Czy, czy jakieś tak, inne to jest względy? dla mnie po prostu coś, co kompletnie tą grę zabija. Ja w tej grze się nudziłem. Hmm, ale potem się nie przyzwyczaiłeś? Nie. Bo ja przyznam, że tak przez pierwsze nie, dwie wiesz, godziny są, miałem. Nie, są błędy, do których można się przyzwyczaić, są błędy, do których nie można się przyzwyczaić. I no. Sorry bardzo, ale niestety to był właśnie jeden z tych błędów, do których nie idzie się przyzwyczaić. No a ja się przyzwyczaiłem po jakichś dwóch godzinach, wiesz i to mi potem już nie przeszkadzało. Szczególnie jak grałem w, w kołopie. No to większoja, a mi niestety strasznie. No, no ja, z... ja, ja muszę się przyznać, że nawet nie wiedziałem o co w tej grze chodzi i po prostu. <laughs> się są, są zombie, musisz je zabić, tak? I nic więcej nie no powinno się interesować. Świetnie, no. I dwie godziny biegania bezsensownego dookoła beraków. Jakichś. No nie bez sensu, <laughs> zabija zombie. Mateusz, bo ja się obawiam od, o, nie wiem, od twoją przyszłość na, na konsolowcu, bo ty nie wiesz, co to jest Aneogeo i te inne tytuły, także tu chodzisz tak, w ramunę no, świetnie, także tutaj ja nie wiem no, bo to jest, to trzeba ci jakieś, takie, jakieś kursy załatwić, może cię będę edukował, doszkalanie doszkalanie, tak, bo to jest po prostu, ja nie wiem no, ja się załamałem teraz, jak powiedziałem grałem. że nie wiesz Rezydenta... tak, śmiałam, tam, Tomasz grałem. Doktor grałem. A grałeś w Rezydenta czwórka? nie grałem No jej go. Zabierzcie go stąd. No, tego, no mówię. Coś jest, coś jest nie tak, Mateusz. Coś jest nie tak. Musimy to poprawić. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy shortcast i zapraszamy to już, już tak? jutro. Tak, to się będziemy tutaj A, spoko. rozgadywać. Przecież to shortcast, nie? Tak więc zapraszamy na, na jutro, o tej samej porze. Cześć, czołem. Do usłyszenia. Do Yeah.